Druga księga Samuela, dwudziesty czwarty rozdział, będziemy czytali od piętnastego wiersza: Spuścił tedy Jahwe zarazę na Izraela od tego rana aż do wyznaczonej pory. Zmarło wtedy z ludu oddan aż po Berszebę er siedemdziesiąt tysięcy mężów. Lecz gdy anioł wyciągnął swoją rękę nad Jeruzalem, aby je wytracić, Jahwe użalił się niedoli i rzekł do anioła, który wytracał lud, Dosyć. Teraz powstrzymaj swoją rękę. A anioł Pański znajdował się właśnie koło klepiska arawny Jebuzejczyka. Gdy tedy Dawid ujrzał anioła, który wytracał lud, rzekł do Jahwe: Oto ja zgrzeszyłem i ja zawiniłem. Co zaś uczyniły te owce? Niechaj raczej twoja ręka dotknie mnie i dom mojego ojca. W tym dniu poszedł Gad do Dawida i rzekł do niego. Gad, jak pamiętacie, to był jego jasnowic, jak tutaj mówi wcześniejszy fragment, czyli Boży prorok, który miał wgląd w duchową rzeczywistość. I to On poszedł do Dawida i rzekł do niego: idź, wznieś ołtarz dla Jahwe na klepisku Arawny Jebuzejczyka poszedł wtedy Dawid zgodnie ze słowami gada jak nakazał Jahwe Gdy Arawna wyjrzał i zobaczył króla wraz z jego sługami zbliżających się do niego wyszedł i oddając królowi pokłon aż do ziemi rzekł Po co przychodzi mój pan król do swego sługi Dawid Odpowiedział, po to, aby kupić od Ciebie klepisko i zbudować na nim ołtarz dla Jachwę, aby zatrzymana została zaraza wśród ludu. A Rawna odpowiedział królowi, niech mój Pan, Król, zabiera i składa na całe palenie, co mu się podoba. Patrz! Oto bydło na całe palenie, a wał do młócenia i jarzma z bydła jako drwa. Wszystko to o królu a Arawna oddaje królowi. Rzekł jeszcze Arawna do króla, niechaj Jachwę, twój Bóg, będzie ci miłościw. Lecz król rzekł do Arawny, nie tak. Ale chcę to kupić od ciebie za pieniądze. Nie chcę bowiem składać jachwe mojemu Bogu całopaleń darmowych. To też Dawid kupił klepisko i bydło za pięćdziesiąt sykli srebra. I zbudował tam Dawid ołtarz jachwe i złożył ofiary całopalne i ofiary pojednania, a jachwe dał się przebłagać za ziemię i zatrzymana została zaraza w Izraelu tak oto kończy się druga księga samuela zatrzymaniem zarazy w Izraelu ale zanim będziemy rozważać ten fragment przeczytajmy jeszcze paralelny który uzupełnia go o dodatkowe szczegóły fragment z pierwszej księgi kronik z 21 pierwszego rozdziału od wiersza piętnastego czytajmy. I wysłał Bóg anioła do Jeruzalemu, aby w niej szerzył zagładę. Lecz gdy szerzył zagładę, wejrzał Jachwę i ulitował się nad nieszczęściem. Rzekł więc do anioła szerzącego zagładę, dość na teraz, powstrzymaj swoją rękę. Anioł zaś stał wtedy przy klepisku Ornana, jebuzyjczyka. Tutaj widzicie, jest inna wersja tego imienia, dlatego że ten człowiek nie był Izraelitą i najwyraźniej różni kronikarze inaczej zapisali jego imię, inaczej je słyszeli, inaczej je spisali. A gdy Dawid podniósł swoje oczy, ujrzał anioła Jahwe stojącego między ziemią a niebem, z mieczem wydobytym w jego ręce, wyciągniętej nad Jeruzalemem I padli Dawid oraz starsi, odziani w wory pokutne na swoje twarze. Potem rzekł Dawid do Boga, czyż to nie ja nakazałem policzyć lud? To ja jestem tym, który zgrzeszył i popełnił tę wielką niegodziwość. A cóż uczyniły te owce? Panie Boże mój, niech Twoja ręka dotknie mnie i dom mojego Ojca, ale na Twój lud niech nie spada ta klęska. Wtedy anioł Jachwe rzekł do Gada, aby oznajmił Dawidowi, że Dawid ma pójść i wznieść ołtarz dla Jachwe, na klepisku Ornana Jebuzejczyka. Poszedł więc Dawid na słowo Gada, które ten wypowiedział w imieniu Jahwe. Ornan zaś, który właśnie mucił pszenicę, obejrzawszy się, zobaczył anioła. To też ukrył się wraz z czterema synami, którzy byli z nim. Gdy zaś Dawid przyszedł do Ornana, Ornan spojrzał i zobaczywszy Dawida, Wyszedł z klepiska i oddał Dawidowi pokłon aż do ziemi, po czym Dawid rzekł do Ornana, Odsprzedaj mi całe to klepisko, a ja zbuduję na nim ołtarz dla Jahwe. Za pełną cenę jego wartości odsprzedaj mi je, a niech ustanie ta klęska wśród ludu. Wtedy Ornan odpowiedział Dawidowi, weź je sobie, a pan mój król niech uczyni z nim, co mu się podoba. Patrz, oto oddam woły na ofiarę całopalną, młodzkarnię na drwa, a pszenicę na ofiarę z pokarmów. Wszystko to daję. Lecz król Dawid odpowiedział Ornanowi. Nie tak, lecz ja chcę kupić je za pełną cenę wartości. Tego zaś co twoje, nie wezmę dla Jahwe aby złożyć mu ofiarę całopalną za darmo. Zapłacił więc Dawid Ornanowi za to miejsce sześćset sykli złotem. I zbudował tam Dawid ołtarz Jachwę. Złożył ofiary całopalne i ofiary pojednania. Wzywał Jachwę, a on go wysłuchał, zsyłając z nieba ogień na ołtarz całopalenia. Wtedy Jachwę nakazał aniołowi aby schował swój miecz do pochwy. Widzimy tutaj końcową scenę Bożego Sądu, który odbywa się nad jego ludem. Dawid najwyraźniej, patrząc na to, co się dzieje, widząc tego anioła zbliżającego się do Jeruzalemu, widzi całą winę po swojej stronie. Nie widzi, nie rozumie tego, o czym mówi pierwszy wiersz 24 rozdziału drugiej Księgi Samuela, że gniew Jahwe rozgorzał na Izraela. Dawid tego nie rozumie. Dawid widzi swoją winę i jest tak bardzo przejęty tym, co on uczynił, że prosi Boga, by cały ten sąd spadł na niego. Ta plaga, która dotknęła Izraela, wydaje się, miała miejsce jakby w takich dwóch etapach. Z jednej strony czytamy, że sięgała od Dan po Berszebę, a więc przez cały obszar Izraela, gdzie Dawid wysłał swoich dowódców wojska, aby szli i liczyli ludność. Z drugiej zaś strony widzimy, że ten anioł zbliża się do stolicy, do Jeruzalem, aby uderzyć na nie. I gdy Dawid podnosi swoje oczy, widzi tego wielkiego anioła który stoi z wyciągniętym mieczem gotowym, aby uderzyć Boże Miasto. Widzimy, że Dawid i starsi Izraela są odziani w pokutne wory. Założenie tego pokutnego woru, włosienicy, było symbolem pokuty i sposobem uniżenia się przed Bogiem. Widzimy ich, jak leżą na swoich twarzach przed Bogiem, Odziani w pokutne wory. I Dawid ponownie wyznaje swój grzech, ponownie prosi Boga o miłosierdzie i łaskę, będąc gotowym samemu wziąć na siebie karę, chociaż już czytaliśmy, zginęło siedemdziesiąt tysięcy ludzi. Dawid prosi Boga, aby kara spadła na niego, gdyż, tak jak powiedziałem, w jego mniemaniu cała wina leży po jego stronie. On mówi, przecież to ja kazałem ich policzyć, cóż winne są te owce. Zanim przyjrzymy się postawie Dawida, tej postawie wstawiennictwa i gotowości poniesienia całej kary, zatrzymajmy się w tym miejscu i zobaczmy, jakże słabo, Nasze ludzkie oczy widzą. Jakże trudno jest nam zrozumieć, dlaczego Bóg dotyka w naszym mniemaniu niewinnych ludzi. Oczywiście nie możemy z tej jednej historii zbudować odpowiedzi dla wszystkich tragedii i przypadków, gdzie giną ludzie w dziesiątkach tysięcy. Ludzie bardzo często w tego typu sytuacjach szukają takiej prostej odpowiedzi. Kiedy dzieje się jakaś tragedia, kiedy przychodzi zaraza, kiedy przychodzi tsunami, trzęsienie ziemi czy wojny, ludzie próbując zrozumieć, co się dzieje, szczególnie ludzie wierzący, którzy wierzą w miłującego, dobrego Boga, próbują odpowiedzieć na to i czasami w tej próbie odpowiedzi Opieramy się na jednej takiej czy innej sytuacji biblijnej i budujemy na niej odpowiedź, która niekoniecznie jest prawdziwa w tej czy w innej sytuacji. Musimy się tego strzec, by nie wczytywać w każdą jedną sytuację czegoś, co wydaje się być podobne w Bożym Słowie. Niemniej jednak Biblia daje nam te różne Historie, są te różne sytuacje opisane w Słowie Bożym, abyśmy patrząc na to szerokie spektrum Bożego działania i problemu, w jakim żyjemy tutaj na ziemi, abyśmy widzieli, że czasami, tak jak w tym przypadku, wydaje nam się, że giną niewinni ludzie. Ale tak nie jest. Trudno jest nam zobaczyć jakąś szczególną ich winę, i tak jak mówię, z wielką ostrożnością, czasami to nie jest wynikiem tego, że oni są szczególnie winni, że tak cierpią. Tutaj mamy inną sytuację Pana Jezusa, który mówi o tych, na których spadła wieża w Syloę, czy tych, których Piłat zaatakował, czy jego żołnierze, i gdy składali ofiary, pozabijał ich. I Pan Jezus mówi, nie myślcie, że oni byli bardziej grzeszni niż cała reszta. Więc tak jak mówię, musimy tutaj z wielką ostrożnością wyciągać wnioski. Z drugiej strony, tak jak w tym fragmencie wyraźnie widzimy, to nie było tak, że tylko Dawid był winny i że to, co przyszło na Izraela, było wynikiem błędu Dawida i grzechu Dawida. Dawid zgrzeszył. Dawid rzeczywiście, prowadzony przez szatana, zrobił to, co zrobił. Policzył lud tak, jakby, jego, jakby był jego własnością. Dawid był winny i Dawid słusznie pokutował za swój grzech. Z drugiej strony Bóg dopuścił do tego wszystkiego i wręcz, jak czytamy w tym pierwszym wierszu 24 rozdziału, sam Bóg pobudził Dawida przeciwko Izraelowi i Judzie, aby ukarać to, co było w sercach Bożego Ludu. Tak jak powiedzieliśmy, nie mamy pewności dokładnie, co to było. Najprawdopodobniej była to pycha związana z ich dotychczasowymi osiągnięciami, ich podbojami, ich pozycją, która się za panowania Dawida niezwykle umocniła i pragnienie ekspansji, pragnienie pójścia dalej. Dawid chciał wiedzieć, ile ma wojska, aby móc tej ekspansji dokonać. I Bóg zdziesiątkował jego wojsko. Tutaj to wyrażenie użyte 70 tysięcy mężów, to jest to samo wyrażenie, które w innych miejscach występuje na opisanie tych właśnie mężów zdatnych do walki. A więc jak patrzyliśmy na te wyniki liczenia ludności, co 20 żołnierz, jeśli chodzi tutaj o żołnierzy, zginął. A więc Bóg nie dosłownie zdziesiątkował, ale o połowę tak, zdziesiątkował izraelską armię. Dawid, patrząc na tego anioła, który zbliża się do świętego miasta, przeodziany w wór razem ze starszymi izraelskimi, padają na twarz przed Bogiem, prosząc go o miłosierdzie. I Dawid, tak jak powiedziałem, prosi, by kara spadła na niego samego. Wcześniej, kiedy Gad przyszedł do niego i dał mu do wyboru te trzy możliwości, widzimy, że Dawid odsuwa od siebie sąd. Boi się wpaść w ręce ludzi i wybiera taką karę, która będzie z ręki Boga, ale karę, która dotknie wszystkich. Dawid nie wybrał, żeby sam był ścigany przez swoich wrogów, tak jak Gad mu zaproponował. Kiedy miał tę możliwość wyboru, Odsunął od siebie to, żeby on sam, czy ci, którzy razem z nim byli, byli ścigani przez trzy miesiące przez swoich wrogów. Teraz jednak, kiedy widzi, ile ludzi zginęło, kiedy jest świadomy ogromu zniszczenia w kraju i gdy widzi tego anioła zbliżającego się do miasta, Dawid mówi, niech to wszystko spadnie na mnie w jego sercu następuje w tym okresie Bożego Sądu, chociaż jest on bardzo krótki. Tak? Tutaj jest to najprawdopodobniej ten sam dzień, w którym ta plaga się rozpoczęła, więc te wieści dochodzą do niego. Nie wiem, czy wiedzą dokładnie już ilu jest ludzi, którzy zginęli, bo ci ludzie cały czas umierają, ale docierają te wieści o śmierci tych ludzi i Dawid, będąc w Jerozolimie widząc tego anioła nadchodzącego, zdając sobie sprawę, że tutaj może paść kolejna grupa ludzi, prosi, by to wszystko spadło na Niego. I to jest, myślę, jeden z takich elementów w postawie człowieka, który jest bardzo bliski Bożemu sercu. Niewielu było takich mężów, o których czytamy w Słowie Bożym, którzy gotowi byli sami zginąć, aby inni ocaleli. W zasadzie widzimy to wyraźnie w postawie Mojżesza, kiedy Bóg powiedział, odsuń się, Zniszczę cały ten naród i z ciebie uczynię nowy naród. Mojżesz powiedział, nie, raczej mnie wymasz ze swojej księgi, ale zlituj się nad tym ludem. Mojżesz był gotów utracić nawet swoje wieczne życie, jeśli chodzi tam o księgę życia. Tutaj też nie ma pewności, do jakiej księgi Mojżesz się odnosi. Ale Mojżesz w każdym razie stawia samego siebie i mówi Uderz mnie, ale ratuj tych ludzi, nie wytracaj tych ludzi, zmiłuj się nad nimi Podobną postawę widzimy w apostole Pawle, który mówi Gdyby to było możliwe, to gotów był być sam odrzucony Żeby Bóg przyjął jego lud według ciała, czyli Izraela Jednak ani Mojżesz, ani apostoł Paweł ani Dawid nie mogli zająć takiej pozycji, by umrzeć za lud i ocalić go. Jest tylko jeden, który mógł umrzeć za lud i przynieść mu życie. I oni wszyscy o nim świadczyli. Oni wszyscy byli obrazem i cieniem tego jedynego, który uniżył samego siebie, który przyszedł i stał się człowiekiem i który oddał swoje życie za lud, aby lud nie zginął, aby lud miał życie. Jednak ta postawa, która jest w Dawidzie, jest postawą, która winna postawić to pytanie przed nami, na ile my utożsamiamy się z Bożym Ludem i na ile my w naszej modlitwie, w naszym pragnieniu Bożego błogosławieństwa dla Bożego Ludu i oszczędzenia Bożego Kościoła przed karą i sądem Bożym, na ile my odzwierciedlamy, to oddanie i tą gorliwość, którą oglądamy w tych mężach. Oczywiście tutaj patrząc na Dawida moglibyśmy sądzić, no Dawid to czyni, bo sam myśli, że jest winny, tak? więc dlaczego miałby chcieć sądu nad Bożym Ludem, kiedy to on sam jest winny? Ale jakże wielu ludzi w podobnych sytuacjach, nawet jeśli są winni, chętniej mówią, niech sąd spadnie na innych, ale mnie, Panie Boże, oszczędź. Kiedy inni cierpią, to my nie modlimy się tak gorliwie, jak modlilibyśmy się, gdybyśmy to my cierpieli. Kiedy innych dotyka Boża ręka, mówimy tak, taka jest wola Boża, jesteśmy wtedy tacy wierzący. Wtedy tak nam łatwo jest przyjąć sprawiedliwe wyroki Boże, kiedy one dotykają boleśnie innych. Ale jeśli dotkną nas, o, wtedy będziemy płakać. Wtedy będziemy wołać, będziemy prosić, będziemy zabiegać. Wierzę, że ta postawa, którą dostrzegamy w tych mężach bożych, których modlitwa poruszała nie tylko Boże serce, ale Bożą rękę, jeden z elementów kluczowych w ich wstawiennictwie to umiłowanie Bożego ludu i gotowość cierpienia za ten lud gotowość poniesienia osobistych ofiar za ten lud. Obawiam się, że w dzisiejszym popularnym chrześcijaństwie koncepcja cierpienia za sprawę Chrystusa, koncepcja cierpienia za Królestwo Boże, słowa jakie wypowiada apostoł Paweł, kiedy mówi, że dopełniam na moim ciele cierpień chrystusowych, są zupełnie obce współczesnemu myśleniu. Współczesny chrześcijanin najczęściej chce, aby całe jego cierpienie, całe jego zmaganie, całe jego doświadczenie było już zakończone w dziele Pana Jezusa Chrystusa. Ale to nie jest biblijna prawda. Jeśli chodzi o jego zbawcze cierpienie, jeśli chodzi o jego odkupieńcze cierpienie, jeśli chodzi o jego ofiarę złożoną za nasze grzechy, jest ona pełna i doskonała. I w tym sensie nic nie możemy dodać do zbawienia. W tym sensie żaden człowiek cierpiąc, czy to z woli innych, czy z własnej, nie doda nic do dzieła odkupienia, do dzieła zbawienia. To był wielki błąd średniowiecznego katolicyzmu, który uznał, że musi współuczestniczyć w dziele zbawienia poprzez samo umartwianie się i do dzisiaj dnia w Kościele Rzymskim ta koncepcja jest rozpowszechniona, że człowiek nawet może samego siebie umartwiać fizycznie, cieleśnie, zadawać sobie ból, biczować się, chodzić na kolanach do krwi i wykonywać przeróżne bolesne praktyki, aby w ten sposób zbawić jakieś dusze, aby w ten sposób ulżyć cierpiącym, czy też dokonać dzieła zbawienia. To jest bluźnierstwo. To jest niebiblijne, to jest pogaństwo, które Kościół rzymski zaakceptował i propaguje i praktykuje. Natomiast Słowo Boże mówi nam o tym, iż Kościół, ludzie wierzący współuczestniczą w cierpieniach Chrystusa w tym sensie, że znoszą jego hańbę że są z Nim utożsamiani i tak jak Pan Jezus powiedział, świat mnie nienawidzi, będzie i was nienawidził, mnie prześladował i was będzie prześladował. A więc kiedy my utożsamiamy się z Jezusem, kiedy jesteśmy gotowi żyć tak jak żył Pan Jezus, czy staramy się tak żyć, staramy się wstępować w Jego ślady, kiedy głosimy grzesznikom nadchodzący sąd, nadchodzący Boży gniew, Ostrzegamy ich przed wiecznym potępieniem i mówimy im, że jedyny ratunek jest w Panu Jezusie Chrystusie, w Jego odkupieńczej śmierci, w Jego zmartwychwstaniu. W ten sposób narażamy się na ich drwiny, narażamy się na zniewagi, narażamy się czasami na bolesne prześladowania. My w naszym kraju w bardzo niewielkiej mierze, ale w wielu częściach świata, Nasi bracia i siostry, którzy mają tę odwagę, by żyć jak chrześcijanie i głosić Chrystusa, bardzo cierpią. Znajdują się w więzieniach, są zabijani, są torturowani, odrzuceni przez własne rodziny, płacący wielką cenę. Ta gotowość, by cierpieć z Chrystusem, ta gotowość, by uczestniczyć w Jego hańbie, jest niezbędna, aby móc też uczestniczyć w Jego mocy aby móc uczestniczyć w Jego błogosławieństwie, aby być człowiekiem, który jest w stanie poruszyć swą modlitwą Boże serce i Bożą rękę. To jest niezbędny element. Element, który wypływa z prawdziwej miłości do Bożego Ludu. To jest normalne, że gdy choruje nam dziecko, nie oglądamy się na własne samopoczucie, nie oglądamy się na to, że chce się nam spać, kiedy dziecko cierpi, jest bezradne, zostawiamy wszystko, żeby mu pomóc, dlatego, że je kochamy. A jakże często, kiedy cierpi brat czy siostra, kiedy cierpi Kościół, kiedy źle dzieje się w Kościele, to my się cieszymy, że my nie cierpimy. I dziękujemy Panu Bogu, że jeszcze że do nas to nie przyszło. I ja nie mówię, że nie mamy za to dziękować. Tylko, że obawiam się, że czasami może być w tym taki duch, oni cierpią, my nie. No dobrze, że my nie cierpimy, a oni no pewnie jakoś dadzą radę. Że nie ma w tym głębokiego współczucia, nie ma w tym duchowej jedności, które winno nas charakteryzować, którego Bóg oczekuje od nas. Aby nasza modlitwa, chociażby o prześladowany Kościół, nie była sztampową modlitwą powtarzaną z obowiązku bo oni cierpią, bo oni są głodni, bo oni nie mają gdzie mieszkać, więc no, wypada się o nich pomodlić. Ale czy jest w naszych sercach głębokie współczucie? Czy rzeczywiście modląc się, modlimy się współczując tym, którzy tak cierpią dla Chrystusa? I ja wiem, że to nie jest coś, co my sami z siebie możemy wprodukować. To nie o to też chodzi, żebyśmy teraz się wsilili na jakieś współczucie. Ale chodzi o to, żebyśmy prosili Boga, by zmieniał nasze serca, by czynił je wrażliwymi. Byśmy, Jeżeli widzimy, że nie ma w nas tego współczucia, byśmy boleli nad tym, że jesteśmy tak zatwardziali, że jesteśmy tak obojętni, że nasza modlitwa jest tak sucha, że nie ma w niej łez, że nie ma w niej głębokiego współczucia i tej gotowości, Panie, żeby na mnie przyszło część tego cierpienia, żeby im było lżej. To ewidentnie, jest postawa Chrystusowa, do której my jesteśmy wzywani. On, który żył w wieczności ze swoim Ojcem w pięknie niebiańskiej chwały, bez bólu, bez grzechu, bez jakiegokolwiek zaćmienia Jego pokoju i szczęśliwości. Zostawia to wszystko i staje się człowiekiem. Zostawia to wszystko i przychodzi, pozwalając ludziom się obrażać pozwalając ludziom nazywać się szatanem czy Belzebubem, pozwalając, by ludzie kłócili się z nim, aż w końcu pozwalając ludziom związać się, opluć, zbić w taki sposób, że wielu ludzi nie przeżyje czegoś takiego, przybić do krzyża. W każdej chwili Jezus mógł to zatrzymać, w każdej chwili mógł wezwać Aniołów Wystarczyłby jeden, tak jak tutaj, który 70 tysięcy trupem położył. Jeden anioł. Jezus mówi o zastępie aniołów, które stanęłyby przy Jego boku na Jego słowo. Ale nie czyni tego. To wszystko znosi, to wszystko cierpi, żeby dać nam życie, żeby nas zbawić, żeby nas ratować i całą ludzkość. I w sercach tych ludzi, jak Mojżesz, jak Dawid, jak apostoł Paweł, Widać głębokie utożsamienie się z Chrystusem, tą przemianę ich serc do tego stopnia, że oni gotowi są oddać swoje życie za braci. I do tego my jesteśmy wzywani, prawda? To jest miłość, o której Pan Jezus mówi, że taką miłością my mamy się wzajemnie miłować. Miłością, w której jesteśmy gotowi oddać życie za braci. Jeśli tego w nas nie ma, bracia, siostry, to jest powód do tego, by nad tym boleć, by o to Boga prosić, by zmieniał nasze serca, by zmiękczał nasze serca. Byśmy nie byli ludźmi, którzy kręcą się wokół siebie, którzy troszczą się o swój dobrobyt i oby tylko Bóg mnie zachował, oby tylko moją rodzinę ewentualnie. Nie. Raczej obyśmy byli takiej postawy, Panie uderz we mnie, aby inni ocaleli. Zauważcie też, że Dawid mówi, Panie Boże mój, niech Twoja ręka dotknie mnie i do mojego Ojca, ale na Twój lud niech nie spada ta klęska. Chciałbym tylko podkreślić to wyrażenie, Twój lud. Zobaczcie, jak w tym, co się wydarzyło w tym Bożym Sądzie, Dawid myśli o Bożym Ludzie jako o Bożym Ludzie. Nie o swoim ludzie Kiedy wysłał Joaba I swoich generałów, aby ich liczyli To było to, tak jak powiedzieliśmy Wyrazem prawa własności Że to jest jego lud Który on chce policzyć Joab go ostrzegał, Joab go napominał Mówi, nie rób tego królu Ale Dawid się upierał Aby liczyć swój lud Teraz natomiast Dawid mówi, to twój lud Boże Nie mój To twój lud My jesteśmy Bożym Ludem, bracia, siostry, kupieni krwią Pana Jezusa Chrystusa i biada tym wszystkim ludziom, którzy chcą być Panami nad Bożym Ludem, którzy chcą panować nad zborami czy kościołami, jakoby ludzie należeli do nich. Biblia przestrzega nas przed taką mentalnością i przed takim myśleniem, żeby przypisywać sobie władzę nad innymi. Apostołowie nigdy tego nie czynili, nigdy nie siadali na wzniosłych tronach, nie kazali się całować po pierścieniach, nigdy nie rozwijano przed nimi czerwonych dywaników, aby ludzie w pokłonach zbliżali się do nich. Oni traktowali siebie jako sług Jezusa Chrystusa i sług Bożego Ludu i nigdy nie stawiali się ponad Bożym Ludem, ale stawiali się jako słudzy jako najniżsi, którzy mieli służyć Bożemu ludowi. To musi być mentalność, którą musimy kultywować, i której musimy bronić w Kościele. Nie możemy pozwolić, by jacykolwiek ludzie stawali się panami nad nami, czy nad naszą wiarą, czy nad Kościołem. Musimy to jasno nazywać, czym to jest i walczyć z tym, i sprzeciwiać się temu, i wszelkie przejawy takiego panowania nad wiarą innych demaskować i w imieniu Pana Jezusa Chrystusa napominać, krytykować. Zbyt wiele wydaje mi się dzisiaj w Kościele takiego myślenia o przywództwie, które staje się władzą nad ludźmi, które staje się dominacją, które staje się oczekiwaniem ślepej lojalności i posłuszeństwa. To nie jest Kościół Pana Jezusa Chrystusa. Jezus powiedział wyraźnie, wszyscy jesteście braćmi i jest tylko jeden Pan, tylko jeden, Jezus Chrystus. On jest Panem Kościoła, On jest głową, a my wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami, jesteśmy członkami jednego ciała. Owszem, niektórzy mają jakieś funkcje kierowania, Biblia o tym mówi, że jest taka posługa, by kierować, ale nie władać, nie rządzić, nie manipulować, nie narzucać. Ale raczej, jak Paweł mówi do Tymoteusza, bądź wzorem, bądź przykładem dla trzody, do naśladowania. W ten sposób ma wyglądać chrześcijańskie przywództwo, że my jesteśmy gorliwi w modlitwie, że my jesteśmy gorliwi w niesieniu Ewangelii i innym, że my jesteśmy gorliwi, by usłużyć bratu, siostrze. W ten sposób prowadzimy Boży Lud. Nie na zasadzie ludzi, którzy twardą ręką i żelazną rózgą, chłoszczą i łajają i wmuszają. Dawid tutaj mówi, to twój lud. I zobaczcie, ten sam argument Mojżesz stawiał przed Bogiem. Bóg do niego mówi, to twój lud. A Mojżesz mówi, nie, nie, panie, to twój lud. Bóg mówi, ty poprowadź ten swój lud, bo jest uparty, bo jest twardego karku. A Mojżesz, nie, nie, panie, jak ty ich zniszczysz, to jest przecież twój lud, to wszystkie narody się dowiedzą, że nie byłeś w stanie wprowadzić swojego ludu do obiecanej mu ziemi. Mojżesz w ten sposób argumentował z Bogiem. Widzicie, kiedy patrzymy na Kościół jako na Boży lud i jeśli naprawdę kochamy Boga, to wzbudza w nas to miłość do tych, którzy należą do Boga, a z drugiej strony strzeże nas od zajmowania miejsca Bożego a jedynie zajmujemy to miejsce, które jest nam przeznaczone, miejsce służby, miejsce uniżonej służby, w której zachęcamy, wspieramy, budujemy. I czytamy, że gdy Dawid i starsi Izraela właśnie w takiej postawie uniżenia, wyznania swojego grzechu i prośby o Bożą łaskę, Boże miłosierdzie, odziani w wory pokutne, leżący na swoich twarzach przed Bogiem, Proszą go, by zatrzymał tego anioła. Anioł Jachwę rzekł do Gada, aby oznajmił Dawidowi, że Dawid ma pójść i wznieść ołtarz dla Jahwe na klepisku Ornana Jebuzejczyka. Zauważcie, że to anioł, ten właśnie anioł zagłady przemawia do proroka Gada, aby szedł i nakazał Dawidowi zbudować ten ołtarz dla Jahwe. Ten sam anioł, który przychodzi jako anioł sądu, jako anioł zagłady, kiedy Dawid i starsi Izraelscy zajmują taką uniżoną postawę, ten sam anioł w imieniu Jachwe nakazuje Dawidowi zbudować ołtarz, który ma ich uchronić przed dalszą śmiercią, ma ich zachować i uratować od dalszego sądu. Chociaż jak czytamy, miłosierdzie Boże góruje nad sądem, to jednak to miłosierdzie nie objawia się w oderwaniu od sprawiedliwości, ale raczej to miłosierdzie objawia się w sprawiedliwości. Co to znaczy? To znaczy, iż jeśli Bóg chce okazać miłosierdzie, to musi je okazać w sposób sprawiedliwy. Nie może teraz złamać własnego słowa, nie może teraz łamać własnego prawa, aby okazać miłosierdzie. Jeśli zapowiedział trzy dni plagi, trzy dni zarazy, to jakże teraz okaże się sprawiedliwym, jeśli już pierwszego dnia pod wieczór zatrzyma tą zarazę. Może być oskarżony o niesprawiedliwość, zapowiedział trzy dni, a pierwszego dnia już się zlitował i okazuje miłosierdzie. A więc w jaki sposób Bóg może okazać to miłosierdzie, aby być dalej sprawiedliwym? Jest tylko jeden sposób, zawsze jest ten sam sposób, przez złożenie ofiary. To jest jedyny sposób, aby Bóg mógł okazać miłosierdzie grzesznikowi. Ktoś inny musi ponieść jego karę i wtedy Bóg jest sprawiedliwy. Bóg nie może tak po prostu odsunąć kary, ale ktoś musi ponieść karę w Twoje czy w moje miejsce, jeśli Bóg ma Tobie czy mi okazać miłosierdzie. I wtedy Bóg pozostaje sprawiedliwy. I dlatego ten anioł mówi, idź do Dawida i powiedz mu, żeby wzniósł ołtarz i złożył na nim ofiarę. I oczywiście, kiedy czytamy te starotestamentowe historie, kiedy czytamy te wszystkie sytuacje, gdzie ludzie składają ofiary, myślimy sobie, jaki to ma sens, żeby teraz zabić ciele, zabić baranka, zabić jakieś ptaki. Jaki to ma sens? I rzeczywiście bez ofiary Pana Jezusa Chrystusa to jest bezsensowne. Bez tej ofiary, która została złożona na krzyżu Golgoty, wszelkie te ofiary nie mają większego sensu. To jest dziwne teraz, wiecie, żeby zabić zwierzę, które trzymamy w oborze, żeby nasze życie zostało ocalone. To jakoś nie pasuje. Ale Pismo mówi nam, że te wszystkie ofiary, setki, tysiące zwierząt, które były składane na ofiarach, nie mogą zgładzić żadnego grzechu. I krew, krew wołów i kozłów i cielców nie jest w stanie zgładzić ludzkiego grzechu. Więc można by sobie zadać pytanie, po co one w takim razie były składane zgodnie z Bożym prawem. Dlatego, że przez całe wieki Bóg wpajał w swój lud zrozumienie tego, że zapłatą za grzech jest śmierć. To Bóg próbował wbić do głowy ludziom, że jeśli grzeszysz, w jakikolwiek sposób to za to musi być zapłata w postaci śmierci i żaden inny sposób nie da się zapłacić za grzech, który człowiek czyni. Śmierć jest ostatecznym Bożym wyrokiem nad ludzką nieprawością i te wszystkie zwierzęta ginęły, aby człowiekowi uświadamiać powagę jego grzechu, a z drugiej strony oczywiście były zapowiedzią tej ofiary, która jest skuteczna. Były zapowiedzią tej ofiary nie cielca, nie kozła, nie baranka, ale Bożego Syna, który stał się człowiekiem. Człowieka, Jezusa Chrystusa, który przelał swą krew, aby obmyć nas z naszego grzechu, aby Bóg mógł być sprawiedliwy i przebaczyć nam nasze winy. Tylko w ten sposób moje i Twoje winy mogą być składzone przez złożenie ofiary. I ostatnia rzecz, na którą chciałbym Waszą uwagę zwrócić. To to, iż Dawid, kiedy poszedł do tego Jebuzejczyka. Nie wiem, czy pamiętacie, to już było dosyć dawno temu, kiedy Dawid zdobywał Jeruzalem. Kto był właścicielem Jeruzalem, zanim Dawid je zdobył? Jebuzejczycy. Oni tam mieszkali, oni tam rządzili. I Dawid ich pokonał. Ale za murami Jeruzalemu mieszkał ten człowiek, ten Kananejczyk. Myślę, że jedynym wyjaśnieniem tego jest fakt, iż on został oszczędzony dzięki temu, iż uwierzył w Boga Izraela. Tak jak inni poganie zostali oszczędzeni, gdy uwierzyli w Boga Jachwę. Tak jak ta Rachab nierządnica i inni, którzy przyłączyli się do Bożego Ludu. Najwyraźniej ten człowiek, chociaż nie mieszkał w samym Jeruzalemie, był człowiekiem, który uwierzył w Boga Jachwę. I nad jego polem, nad polem tego poganina Anioł śmierci się zatrzymał. I Dawid przychodzi do niego i mówi, że potrzebuje kupić od niego to pole, żeby tutaj złożyć ofiarę. Dlaczego? Dlatego, że Boży prorok mu tak powiedział. To nie była koncepcja Dawida, że on tak sobie wymyślił, ale to Bóg powiedział, w którym miejscu ofiara ma być złożona. Zawsze Bóg jest inicjatorem odkupienia. Zawsze Bóg jest tym, który ma dla człowieka plan ratunku, plan pomocy. Człowiek jedynie, co musi zrobić, to zrobić to, co Bóg każe. Nic nie wymyślać, nic samemu nie kombinować, nie próbować siebie samego zbawić, tak jak nam by się chciało, tak jak wiele niestety znowu kościołów poszło tą drogą, jakichś ludzkich sposobów zbawienia siebie, ludzkich sposobów poniesienia jakichś ofiar, których Bóg nigdy nie oczekiwał ale po prostu usłyszeć, co Bóg ma do powiedzenia, w jaki sposób Bóg chce nas zbawić, w jaki sposób Bóg może nas odkupić, w jaki sposób Bóg może nas zachować od swojego gniewu. I Bóg powiedział do Dawida, idź i zbuduj ołtarz u tego jebuzojczyka na polu. Dawid mógł powiedzieć, a co to, nie ma jakiegoś lepszego, godniejszego miejsca w Jeruzalemie? Pamiętacie tego Asyryjczyka Amana, który przyszedł po uzdrowienie do proroka Elizeusza i Elizeusz mówi, idź tam siedem razy do rzeki się umyj a ten mówi, co, nie ma lepszych rzek w moim kraju, to ja taki kawał wędrowałem, żeby teraz iść do tej brudnej rzeki się myć to jest niebezpieczeństwo naszego myślenia, Bóg mówi, to jest droga zbawienia, to jest droga życia to jest droga błogosławieństwa a mówi mnie, "Nie, Panie Boże, tu jest lepsza droga, tu jest lepsze miejsce, tu jest lepszy sposób. Nigdy tego nie rób, nie ważmy się na to. Być mądrzejsi od Boga. Bóg mówi: Unisz się, pokutuj, wyznaj swój grzech, odwróć się od bezbożności, szukaj Boga całym sercem. Po prostu usłyszmy to i róbmy to. To jest jego droga zbawienia, to jest jego droga życia." Dawid tutaj nie widzimy, żeby dyskutował, żeby komentował, żeby wymyślał coś innego. Nie, poszedł pokornie do tego Jebuzejczyka i prosił go, by pozwolił mu zbudować ołtarz na polu, który chce od niego odkupić. Ale ten człowiek, jak wielu kanaanitów, był człowiekiem bardzo hojnym. Już wcześniej widzieliśmy przykłady hojności, kiedy Abraham chciał chować swoją żonę, i oni mówili, nie, nie, my tu dajemy ci tą jaskinę, tu chowaj swoją żonę, nie chcemy żadnych pieniędzy. Abraham mówi, nie, nie, nie, nie, ja zapłacę, chcę zapłacić, chcę kupić to na własność. Abraham miał swoje powody, Dawid ma swój powód. Dawid sobie nie wyobraża, żeby teraz miał budować ołtarz i złożyć ofiarę, która go nic nie kosztuje. Dawid rozumiał, że jeśli on ma złożyć ofiarę przebłagania, to będzie to ofiara, która go coś będzie kosztować. I dlatego płaci całą cenę za to wszystko, co kupuje i składa Bogu w ofierze. Jest w tej postawie Dawida znowu dla nas jakiś wzorzec, bracia i siostry. Wielu ludzi wydaje im się, że mogą składać Bogu ofiary, które ich nic nie kosztują i że to będzie Bogu przyjemne, wyśpię się dobrze, najem się smacznie, i się pomodle. Okej, okay, nie ma nic złego w wyspaniu się, na jedzeniu się i pomodleniu się. Ale jakże często jest tak, że gdy się wyśpimy i gdy się najemy, to już nie mamy siły na modlitwę. To już ta modlitwa jest tak wygodna i jest tak pylejaka, bo to nas nic nie kosztuje. Gdybyś wcześniej wstał, odmówił sobie trochę snu, Gdybyś zanim sięgniesz po ten sycący ciało pokarm, a nasycił swą duszę Bożym Słowem i gdybyś wtedy się modlił, rezygnując ze snu, rezygnując z przyjemności jedzenia, dlatego że nie chcesz złożyć Bogu ofiary, która ci nic nie kosztuje. To jest pewna zasada, którą mógłbym tu rozwijać i to można całe kazanie na ten temat powiedzieć i należałoby. Ale to tylko, co chcę powiedzieć, to to, że jeżeli składasz Bogu ofiary, które Cię nic nie kosztują, to obawiam się, że one nie mają żadnej wartości przed Bogiem. Pan Jezus pewnego dnia obserwował ludzi, którzy wrzucali do skarbnicy w świątyni pieniądze. Wielu ludzi wrzucało tam duże pieniądze, ale dla nich to nie były wielkie pieniądze. Oni mieli tyle, że ze swojej majętności zrzucali troszkę. Ale Pan Jezus zauważył tam pewną wdowę, która miała ostatnie pieniądze na swoje utrzymanie. I ta wdowa, to co naprawdę było dla niej potrzebne, oddała Bogu. I Pan Jezus to zauważył. I Pan Jezus zwrócił na to uwagę i zwrócił uczniów uwagę na tą kobietę, mówiąc, ona dała więcej niż ci wszyscy razem. Według ludzkiej oceny, według ludzkiej miary, to co ona wrzuciła nie miało prawie żadnej wartości. To, co tamci bogacze wrzucali, o za to coś można było kupić, za to coś można było zorganizować, to były pieniądze, które się przydawały do służby w świątyni. Ale Pan Jezus zupełnie inaczej to ocenił. Pan Jezus ocenił to właśnie w świetle tego, na ile to kosztowało tą osobę, która ofiarowała coś Bogu. To jest coś, bracia, siostry, nad czym też winniśmy przemyśliwać. Zastanawiać się, tak jak tutaj dzisiaj, czy przez te ostatnie tygodnie Adam czytał te rozważania brata Mariana Biernackiego, aby siebie badać, aby siebie sprawdzać, aby się upewniać, czy trwamy w wierze. upewnijmy się i w tej kwestii. Czy jesteśmy ludźmi na co dzień, którzy ofiarowują Bogu to, co nas kosztuje, czy dajemy Mu to, co nas nic nie kosztuje. Jak trzeba zabrać brata czy siostrę na nabożeństwo po drodze, no to okej, okay, no to zabiorę, ale jakbym miał nadrabiać drogę, nie, nie, niech jedzie sobie sam, bo to już mnie za dużo kosztuje. Nie jestem gotowy odmówić sobie pokarmu w środę, żeby przyjść tutaj w poście na modlitwę, ale muszę zjeść kanapkę i przed i po. Nie możesz sobie tego odmówić, naprawdę? Nie jesteś w stanie tak małej ofiary uczynić? Żeby modlić się, czy uważasz, że potrzeby są takie, że nie trzeba żadnej ofiary, czy rozumiemy te rzeczy? Bo to gdzieś, myślę, wynika z niezrozumienia z jednej strony potrzeb, jakie są, tak jak Dawid tutaj rozumiał wagę tej potrzeby, że ludzie zginą. Jak oni nie będą w tych włosienicach leżeć twarzą przed Bogiem, jeśli on nie złoży ofiary, która go coś kosztuje, to nic się nie wydarzy. Z jednej strony on rozumiał powagę, a z drugiej strony właśnie rozumiał to, że aby Bóg odpowiedział, aby Bóg zadziałał, musi być prawdziwe poświęcenie. To nie mogą być tylko piękne słowa, że Dawid by się pięknie i elokwentnie pomodlił. Dawid potrafił pięknie się wysławiać, pisał piękne psalmy, mógł skomponować szybko piękny psalm, ale nie, on założył włosienicę. Kto z was miał na sobie kiedyś włosienicę? To już nie, nie modne dzisiaj taki strój, nie Nie, nie, no, nie ma włosiennic, nie wiemy, co to jest. Z, z wielbłądziej skóry na siebie nałożyć, żeby nas kuło, żeby nas bolało, ludzie, co za bezsens. Nie? Oczywiście nie mówię, że mamy to robić, że mamy autentyczną włosiennicę założyć. Chodzi mi tylko o to, co ta włosiennica reprezentuje. Chodzi o gotowość cierpienia, chodzi o gotowość uniżenia się, zapłacenie jakiejś ceny, by dotrzeć do Boga, by zbliżyć się do Boga i tego chyba dzisiaj nie rozumiemy. Wydaje nam się, że to wszystko jest takie łatwe, takie proste, takie, wiecie, ciach, ciach. Wypowiemy właściwe słowa, pieczątkę przybijemy w imieniu Jezusa, amen. I wszystko działa. Bez serca, bez poświęcenia, bez zaangażowania. Obawiam się, że tak to nie działa. I jak patrzę na ludzi, którzy poruszali Boże serce i Bożą rękę, to byli ludzie, którzy byli gotowi na wyrzeczenia, na poświęcenia. I w tym sensie spadajmy samych siebie. Wszyscy chcielibyśmy być takimi ludźmi jak Eliasz, który modlił się i nie było deszczu, który modlił się i spadł deszcz. I Słowo Boże mówi, że on był takim człowiekiem jak my, że on nie był supermenem, on był takim człowiekiem jak my. I Biblia mówi, że możemy mieć taki wpływ na Boga, że możemy w taki sposób się modlić, z taką mocą. Ale czy jesteśmy gotowi przejść przez to wszystko, przez co przeszedł Eliasz? Jakie zniewagi, jakie niebezpieczeństwa, jakie wyrzeczenia. My chcemy korony, ale zapominamy, że droga do korony wiedzie przez krzyż, wiedzie przez zapieranie się samych siebie, wiedzie przez wyrzeczenia, przez uniżanie siebie. I do tego dzisiaj chcę Was i siebie wezwać, bracia siostry. Patrząc na ten fragment, patrząc na postawę Dawida, chcę zbadać samego siebie i chcę przepraszać Boga za moje niewłaściwe podejście prosić Go o zmianę mojego serca, o kształtowanie we mnie takiego ducha i takiej gorliwości, aby móc powstrzymać Jego rękę sądu i aby móc sprowadzać Boże błogosławieństwo. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Kochany Panie, jakże cenne jest Twe święte słowo, jakże jesteśmy wdzięczni, że możemy otworzyć je i wsłuchać się w Twój głos. Panie nasz, nie chcemy być tylko biernymi słuchaczami, ale pragniemy, by każde słowo, które do nas kierujesz, było przyjęte przez nas z czcią, z powagą, z głęboką wiarą. Nie aby tylko o nim myśleć i tylko je rozważyć, czy przedyskutować nawet, ale aby je czynić. Gdyż tylko gdy czynimy Twe Słowo, tylko gdy jesteśmy posłuszni temu, co do nas mówisz, możemy doświadczyć Twego błogosławieństwa i możemy stać się błogosławieństwem dla innych. I o to prosimy, kochany Panie, byś pomógł nam przyjąć to Słowo i zachowywać je w naszym postępowaniu. Amen.